Pszczoły to ostatnio mój ulubiony temat, zwłaszcza, że pszczół w naszym kraju jest coraz mniej. W ciągu minionych 100 lat dosyć mocno populację tych owadów zapylających dziesiątkowaliśmy, ale zdziesiątkowaliśmy nie tylko pszczoły miodne, które nam wszystkim są najbardziej znane, ale również inne gatunki zapylacze, które wprawdzie miodu nie dają, ale dla rolnika są tak samo pożyteczne, bo zapylają przede wszystkim rzepak. To, że dobre zapylenie to nawet 30 i ponad procent lepszy plon rzepaku to wie każdy rolnik, który słucha Radia Raportu Rolnego i czyta naszą stronę. A firma Syngenta przygotowała Operation Pollinator. O tym pani Izabela Wawerek z Syngenty wie najlepiej. Operation Pollinator to jest angielska nazwa, My naszą akcją tłumaczymy na język polski w ten sposób, że jest to po prostu akcja na rzecz owadów zapalających, która polega nie mniej, nie więcej tylko na tym, że na wydzielonych pasach e, siejemy rośliny, które są atrakcyjne dla owadów zapylających. Czyli dla... powodują, że one mają takie swoje jakby domostwo pomiędzy uprawami, tak. gdzie mogą się dłużej pożywić, zadomowić? Tak, to jest siedlisko, które jest e, atrakcyjne właśnie dla wszelkich, wszelkich owadów e, i mogą sobie spokojnie korzystać z różnego rodzaju roślin, które kwitną przez bardzo długi czas, ponieważ mieszanka, e, mieszanka nasion jest w ten sposób zaprojektowana, aby jak najdłużej rośliny kwitły. W tym roku mamy mieszankę, która składa się z 10, 10 różnych roślin. Jest to przede wszystkim facelia, łubin, nostrzyk, słonecznik, len, gryka, gorczyca, rzodkiew, kolendra i koper. I te rośliny w bardzo różnym, y, różnym czasie. I w, Czyli dają pewną taką ciągłość dają, pokarmową? Tak, dają ciągłość, y, ciągłość pokarmową dla owadów y, i jednocześnie staramy się, aby to nie były rośliny, które będą zbyt inwazyjne dla rośliny uprawnej. No właśnie, ale to należy obsiać tym niedzę, czy na przykład w zwartym terenie ćwierć hektara? Mamy minimalna szerokość, to jest 3 metry. Oczywiście im szerszy pas, tym lepiej. Natomiast długość, no to może to ciągnąć się wzdłuż całego pola, pola uprawnego. No tak, ale rolnik twardo stąpający po ziemi, ekonomiczny i oszczędny aż do bólu, powie, no tak, ale 3 metry szerokości razy 400 metrów długości mojego pola, no to jak nie liczyć 1200 metrów kwadrat, a ile by rzepaku mogło wyrosnąć na takiej ilości gruntu? Oczywiście, ale jednocześnie musimy też dbać o bioróżnorodność i o środowisko naturalne, po części z pomocą, a po części no, obowiązkiem będzie wspólna polityka, no, reforma wspólnej polityki rolnej I od przyszłego roku każde gospodarstwo powyżej 15 hektarów będzie musiało poświęcić 5% użytków rolnych właśnie na działania proekologiczne. I na przykład zamiast ugorować tę ziemię, warto zasiać rośliny, które zwabią wszelkie owady pożyteczne i wszelkie owady zeplające, które jednocześnie będą oddzięczały się czy to na naszym łanie rzepaku, czy czy w innych uprawach. Czyli tego typu uprawa, powiedzmy w cudzysłowie pszczołolubna, zapylaczolubna, yy, będzie wliczana do tych 5% unijnych. Czyli rolnik nie będzie stratny na tym. Nie, no nie będzie stratny, ponieważ tak czy inaczej będzie musiał wyłączyć spod uprawy, spod produkcji rolnej, będzie musiał wyłączyć 5% swoich... O tak i tak udów. będzie musiał. Będzie musiał, tak. I w sumie lepiej, żeby rolnik, skoro już musi wyłączyć, no to niech zasieje coś, co mu przyniesie pożytek. Dlatego zachęcamy rolników, aby korzystali z naszych mieszanek roślin, aby kontaktowali się z naszymi przedstawicielami handlowymi i wszyscy ci, którzy są zainteresowani otrzymaniem takich mieszanek nasion, na pewno takie mieszanki otrzymają. Wysiewamy to taką mieszanką po prostu? Tak, to jest mieszanka, to jest wysiewana mieszanka Mieszanka roślin. I ten teren jest nienawożony i nie stosujemy na tym terenie środków ochrony roślin. Jak rolnicy do tego podchodzą? Czy rozumieją to, że no musimy o te pszczółki zadbać, czy raczej mają jeszcze, trzymają dystans? Projekt pilotażowy prowadzimy od dwóch sezonów. W tym roku to jest trzeci sezon i w momencie, kiedy pojawiła się reforma wspólnej polityki rolnej i obowiązek, coraz bardziej są do tego przekonani. Natomiast początki, pierwsze rozmowy, które prowadziłam na polu z rolnikami, no były bardzo trudne. Czyli jak nie było bata nad głową? Bardzo trudno było przekonać. Nawet tą marchewką? Nawet.